pług, który steruje każdym korpusem z osobna. No właściwie jeszcze rok temu to wydawałoby się rzecz nie do pomyślenia, no bo co, teoretycznie nie trzeba orać poprzeczniaków, czy jednak trzeba? Najważniejsze jest, aby orka była utrzymywana, czy wykonywana na tej samej głębokości na całym polu w równy sposób, czyli pług generalnie powoduje to, że poza spulknianiem, kruszeniem gleby też odwraca glebę i e, miesza glebę razem z e, resztkami pożliwnymi. Stosujemy dzisiaj coraz większe pługi, w związku z tym pięcio-, sześcioskibowe skibowe pługi na uwroci pozostawiają duże trójkąty po części e, zaorane, po części niezaorane. I kiedy zakończymy ten proces orki tradycyjnie jeżdżąc w tą i z powrotem uwrocie trzeba zaorać. W związku z tym te trójkąty Muszą być wyrównane Czyli trzeba orać część ziemi ponownie. Zaorane i ponownie A część ziemi nie Oczywiście poza tą funkcją orki Jest jeszcze komfort traktora Gdzie jest bruzda w poszczególnych przejazdach I tak dalej Więc oczywiście w Zawsze występują i one muszą być orane Natomiast jest jedna linia Zakończenia orki Co jest ważnym elementem Wtedy mamy do czynienia z równym przykryciem resztek pożniwnych na całej powierzchni pola. Teraz widać na właśnie, filmie tak jak teraz te na filmie, Ale w sytuacji, gdy te korpusy każdy potrafi z osobna się podnieść, to mimo wszystko ilość przejazdów tych poprzeczniaków będzie i tak mniejsza. Zdecydowanie mniejsza. Szacować w zależności od wielkości pługa można od jednego do dwóch przejazdów mniej dzięki temu rozwiązaniom. Powiedzmy jeszcze raz, przy kibowym pługu stoimy i w jakich pługach można zamontować to rozwiązanie? Większych, mniejszych, czy to tylko ten jeden model? Fizycznie, fizycznie wprowadzamy na rynek w 2018 roku nową generację pługów Master, nazywanych L. Master L jest w tej konfiguracji pługiem, który może pracować poza bruzdą. Nie jedzie w bruździe, tylko jest poza bruzdą. Nazywa się Onland. Jest pługiem sześcioskibowym, ten prezentowany. Może być też pięcioskibowym. Jest to pług, który został wyposażony w funkcję smart plowing, czyli sterowanie indywidualne każdym korpusem. Co to oznacza? Jeśli dojeżdżamy do skraju pola, GPS w ciągniku, e, identyfikuje linię e, z kraju pola, że, tak żeby każdy z korpusów podnieść w odpowiednim momencie i też czasie, bo to też jest dostosowane do prędkości prasy. Mechanizm nie jest zbyt e, rozbudowany, on jest tylko rozbudowany o funkcję, doszła funkcja też dodatkowa hydrauliki, to występuje wyłącznie w pługa z zabezpieczeniem hydraulicznym wyłącznie dostosowane jak na razie do pługów nowej generacji Masterów L w dotychczasowych pługach na razie nie będziemy mogli stosować tego rozwiązania, chyba że nasi konstruktorzy dostosują zawieszenie każdego z korpusów. Te korpusy nie unoszą się równolegle do gleby, tylko unoszą się uchylnie, tak jakby tak. wcześniej na sprężynie to, zabezpieczające to, albo hydraulicy tak. zabezpieczającej. wykorzystujemy tradycyjne zabezpieczenie hydrauliczne. Te korpusy zawsze podnosiły się 60 cm do góry wtedy, kiedy najeżdżały na kamień. Z tym, że siłownik hydrauliczny, który jest na skraju korpusa, pełnił funkcję zabezpieczenia, czyli dbał o to, że jeśli mamy siłę na przykład 1600 kg, która musi być przezwyciężona poprzez najazd na kamień, po to, żeby się korpus uchylił, no to on to ciśnienie utrzymuje i jeżeli przekroczona zostaje siła, olej przemieszcza się do amortyzatora hydraulicznego i tym sposobem korpus się podnosi do góry. Tą funkcję wykorzystaliśmy do tego, żeby unosić korpusy na skraju pola, ale Mamy tą funkcję dociskania do gleby, czyli utrzymywania sztywności korpusa, no i funkcję unoszenia. Więc zamontowaliśmy siłownik dwustronnego działania. Jedna funkcja działa na to, aby korpus był utrzymywany z odpowiednią siłą w glebie. Na tej samej głębokości? Tak, na tej samej głębokości i w zależności od warunków można to dostosować. Są amortyzatory hydrauliczne, które o to dbają. I to sobie regulujemy na hydraulice, z kabiny? Czy z kabiny ciągnika możemy ustawić tylko na dane pole, dane warunki glebowe i to wystarczy. Natomiast jeśli chcemy wykorzystać funkcję smart plowing, czyli podłączamy się pod... GPS, tak żeby identyfikować miejsce, kiedy ten korpus ma być podniesiony. Funkcja tego unoszenia jest, że tak powiem, funkcją złożoną. Przede wszystkim wtedy, kiedy najeżdżamy na tą linię, która wyznacza nam koniec pola, koniec orki, system steruje zaworem ciśnienia, czyli umniejsza ciśnienie to, które pozwala na to, że korpus jest utrzymywane, czyli zmniejsza się, tym sposobem korpus już się powoli podnosi i aby się uniósł do wysokości takiej, aby nie orał, zawór przemieszcza przez amortyzator hydrauliczny olej w tylną część siłownika, unosząc go do góry. To jest rozwiązanie proste, nawet z, z punktu widzenia konstrukcyjnego, nie jest rozwiązaniem skomplikowanym, który mogłoby być narażone na jakieś uszkodzenia nie wiem, awarie. Fizycznie jest to bardzo proste rozwiązanie. No i potem podnoszony jest punkt do góry, wraca do położenia roboczego, no i odwrotnie jadąc na kole od pierwszego korpusa opuszczają się wszyscy, wszystkie korpusy do ostatniego. Istnieje możliwość, że tak powiem, ograniczenia kosztów i na przykład zakupu tej funkcji na dwa ostatnie korpusy, jak prezentujemy tutaj w tym rozwiązaniu. No to i tak dosyć dużo da. Tak, dosyć dużo da, natomiast jest to, że tak powiem, w fazie jeszcze projektu. Przed serię będziemy mieli tego typu maszyn w przyszłym roku. Przewidujemy, że w, we wrześniu 2019 roku, czyli na sezon 2020, prawdopodobnie pierwsze pługi będziemy mogli rozpocząć sprzedawać z tą funkcją Smart Plowing. Master L jest, jest ogólnie dostępny już te, w tej chwili w cenniku. To jest punkt dla ciągników 200-300 koni mechanicznych.